Wszystkim przed Wami szósty już odcinek WeCastu, czyli podcastu serwisu Wiem.pl Dzisiaj przy mikrofonach Łukasz Szyma 1 I znany Wam pewnie z poprzedniego nagrania Shenmue Redaktor portalu Gamebox24.pl i użytkownik roku 2007 WeCenter Jestem też ja, czyli DUT I dzisiaj porozmawiamy sobie o grach, z którymi ostatnio obcowaliśmy ale ich tytułów nie ujawnimy na samym początku i poznacie je słuchając podcastu. A zaczynamy od Need for Speed Nitro, którym zachwycony jest Zibek, już miał przyjemność pograć sobie trochę w nowego Need for Speed'a. I powiedz nam, dlaczego jest on tak dobry? Bo ja przyznam szczerze, tak za bardzo nie podchodziłem bez optymistycznie do tej produkcji. No, przede wszystkim ta gra jest yy, niezwykła. Przez to, że jest nie, niezwykła frajda można. Nie tak jak w tym speed Shift, że trzeba się tam starać, jakoś specjalnie jeździć i w ogóle. Tutaj po prostu jedziesz, max szybkość, drift i szu. Policja Zwi goni świetnie i po. Typowa, typowa, typowa arkadówka. Tak, ale Arcadio. niekiedy zdarza się, że jest trochę ciężej i. Niekiedy, niekiedy trochę łatwiej, ale. poziom jest Dobry, o, tak. Ale realizmu tutaj się nie, nie dorzucamy, żadnego. Nie, wątpię. A jeśli chodzi o e, grafikę, to jak się prezentuje? No, wygląda, nie wygląda ubogo, ale wygląda dość specyficznie. Jest taki animowany styl. Coś w stylu japońskiego anime. I samochód, który y, prowadzi w wyścigu? karoseria tego samochodu, e, barwa karoserii tego samochodu, e, zmienia otoczenie, tak? E, w którym się poruszamy. Tak, dokładnie. Jest to tak trochę tylko zmienia tam ściany jakieś poboczne i tam na przykład na wieży się pojawia takie duże logo. Jak sobie wziąć czaszkę o, a, na przykład. A ma to jakieś znaczenie w rozgrywce, czy to jest tylko taki nie, wizualny efekt? Tak po prostu. Tak. No niekiedy to bardzo fajnie wygląda, nie? Jedziesz sobie tak. 160 I obok ciebie taka wielka wieża z taką czachą, nie, pomarańczową albo różową. Nie? Wygląda to fajnie. Yy, a powiedz nam może trochę o trybach rozgrywki, jakie możemy znaleźć, bo to chyba jest najważniejsze. No na początek podstawowy. Jest jedzenie... jakiś trening w ogóle? Co? Jest jakiś trening? Znaczy, ja nawet nie zaczynałem od treningu, po prostu zaraz dałem wyścigi. <śmiech> nie wiem. To <Ośledczony> gracz. <śmiech> nie, znaczy nie zauważyłem treningu, może jest, nie wiem. Na początku był taki filmik przedstawiający rozgrywkę, ale pominąłem w ogóle. Ale i, jeśli już jesteśmy przy treningu, to jak pierwszy raz zasiadłeś po spina, to y, łatwo było ci się przyzwyczaić do sterowania i do ogólnej mechaniki rozgrywki, czy potrzebowałeś jednak trochę czasu, żeby zacząć y, dobrze grać? Wszystko było fajnie, oprócz tego, że... Nie umiałem po prostu driftować. Niek niekiedy się udawało fajnie wejść w zakręt, a niekiedy tak... no Po prostu walił w ściany. Potem dopiero się zauważyłem, że trzeba po prostu przycisnąć tylko na krótko B. A nie trzeba trzymać. Jakieś, e, jak wspomniałeś już o, o, o driftach, to sterowanie jak się stawia, czy jakieś wykorzystanie specjalne jest, no to i czeka. czy... Yy, Jakichś tam no, nietypowych elementów możemy się doszukać, które wykorzystują możliwości kontrolerów, czy raczej standardowe yy, rozwiązania. Tak Wszystko... jak w przypadku yy, innych ścigałek na UI. Wszystko jest normalnie no, rozwiązane. Przepraszam rzuci przerwę. Yy, w przypadku Excite Track było to bardzo fajnie rozwiązane. Na przykład podczas wyskakiwania w powietrze i wykonywania akrobacji można było wykonać obrót o 180 stopni, odpowiednio przesuwając oś, mimo to i czy tutaj też takich rozwiązań się doszukać możemy. Nie, to, jest, to wygląda całkiem normalnie oprócz nitra, bo nitro włączamy poprzez machnięcie wielotem raz lub podwójne nitro poprzez machnięcie wielotem dwa razy. I to by było na tyle. To jeszcze może wróćmy do rozgrywki. Powiedz nam yy, o trybach jeszcze, które się znajdują i co się no Poza trybem kariery, tak? O którym wspomniałeś. No jest jeszcze arcade, po prostu ścigamy się. No i tryb kariery we dwóch, we trzech, we czterech. No i to by było wszystko. To tro troszkę, u troszkę ubogo. Może i tak, ale... Nie przeszkadza to w graniu, bo włączę sobie karierę i pykam po, po prostu kolejne miasta. A w trybie kariery e, i ogólnie w innych trybach, czy znajdują się e, też różne wariacje na temat wyścigów, czy e, są to tylko zwyczajne wyścigi na ilość okrążeń i e, na to, kto pierwszy dojedzie do mety. No wiadomo, są drifty, dragi. Są y, wyścigi eliminowane. Yy, Coś jeszcze? Czyli czy nie jest tak źle? Jak nie, myśla? nie jest tak źle. Bardzo fajnie jest rozwiązany na przykład tryb y, eliminowania w wjeździe na dwóch. Jak odpada twój kolega, to staje się policją i może przeszkadzać innym graczom. No to dosyć ciekawe rozwiązanie, innowacyjne. Yy, a... Yy, już będąc przy multiplayerze. To, czy istnieje opcja tylko i wyłącznie yy, rozgrywki na jednej konsoli, czy też yy, wspierań w 3 yy, Nitro yy, internet. E, szczerze powiedziawszy, nawet nie zauważyłem żadnego słowa online, bo zaraz tak mówię, włączyłem karierę i gram non-stop karierę. Po prostu... <gry> Wcią wciągnąłeś się. No. Miałem to znaczy, tylko że, to znaczy że gra jest na... dobra. Tylko krótką przerwę na rabity i. No, no. Na rabicy. Na rabicy. A potem na króliki. Na króliki, tak. Ym, to jeszcze zanim podsumujemy, yy, powiedz yy, nam o ostatnim elemencie, o którym jeszcze nie mówiliśmy, czyli o ścieżce dźwiękowej. Jaką muzykę możemy posłuchać w tym Bo zawsze. W poprzednich częściach całkiem dobra ścieżka dźwiękowa była w poprzednich częściach i jak jest tym razem. No, ścieżka dźwiękowa powala na kolana, bo nawet jeśli nie lubisz jakiejś tam muzyki, bo jest często techno, to jest to świetnie po prostu wkomponowane w wyścig. Bajka, muzyka jest bajeczna. Czyli, jeżeli miałbyś e, podsumować, to jak to się będzie przedstawiało? Jaką materię byś wystawił w skali 1 do 10? Wymień, może najważniejsze plusy, najważniejsze minusy, i przejdziemy do kolejnej produkcji. Najważniejsze plusy, grywalność. Hmm, hmm, muzyka i dźwięk, może... tak? No i muzyka, dźwięk i grafika. Być. Grafika? Czyli standardowo. Grafika może się niektórym podobać, niektórym może się nie podobać. To zależy od upodobań. A, A minusy... sterowanie zaliczyłbyś na, na plus, czy raczej to się nie wybija? Pff, raczej na, znaczy... tak, raczej neutralny, no, tak? No, tak, właśnie, dokładnie. A z minusów jakieś w ogóle zauważasz minusy? E, no, nie, zbyt nie zauważam minusów. Chociaż na pewno... <śmiech> Czyli gra się... idealna. Nie, na pewno znajdzie się parę niedociągnięć, ale ja zaślepiony tym trybem kariery tam... <śmiech> Prosty A ukończyłeś w ogóle już y, grę? Czy jeszcze się nie udało? Yy, nie, jeszcze się nie udało. Już przechodzę ostatnie miasto. Jest? Dobrze. życzę powodzenia. <laughs> Dziękuję. No to podsumowując, tak jak powiedziałem wcześniej. Yy, jako osena? Werdykt. 9 na 10. No dobrze. Yy, teraz przechodzimy do yy, drugiej gry. Mario Sonic at the Winter Olympics. Tutaj też zmagał się ze zimową olimpiadą Zeebeck i z tego co wiem to wrażenia na temat tej gry masz raczej mieszane. Dlaczego? No nie wiem, po prostu nie wciągnęła mnie tak jak nie, Need for Speed i nie oferuje niczego, czego się nie spodziewałem. Wiedziałem, że tam będzie fajne sterowanie i w ogóle, ale no nie zaskoczyła mnie, powiem tak. Czyli zagrałeś chwilę i yy, gra jest tak słaba, że od razu mu dużo jest na półkę, tak? Nie, nie, nie aż tak. Po, mogę zagrać w 15-minutowych sesjach. Więcej po prostu nie dam rady. Chyba że przyjdzie, nie wiem, tata, mama, to zagram sobie w bobsleje, bo to jest akurat najfajniejsza, chyba najfajniejszy chyba sport. Ale tak to 15 minutowe sesje, więcej nie. A to znużenie pojawia się ze względu na monotonność rozgrywki, czy może ze względu na jakiś inny aspekt? Ze względu na bardzo podobne sterowanie w każdej dyscyplinie. O, powiem tak. A ile jest dyscyplin? Dużo. Bardzo Dostęp, dużo. Nie, nie policzyłem wszystkich, bo są i zwykłe dyscypliny, i dream eventy, w których na przykład ścigamy się jak w Mario Kartcie, tylko, że na nartach. Niekiedy można powiedzieć, że jest to dość trudne, bo sterowanie na tych nartach no, nie powala, ale no zagrać można. A tryb multiplayer nie prezentuje się lepiej? Czasami? Czasami bo jest, jest... Bo to powinna być chyba jednak najmocniejsza strona gry. N tak, niektóre dyscypliny są bardzo fajne, tak jak mówiłem, bo psleje. Łyżwy są bardzo fajne, bo jak jedna osoba zawali, to już potem nie można tego poprawić. Ale na przykład narty są dość średnio rozwiązane. Po prostu jedziesz w dół z kolegą i nic więcej i tam nie ma. Mhm. Narty w tej grze jakoś... Po prostu skręcenie wielotem i nic więcej. A w bobslejach to po prostu no... Tak całym ciałem można, że tak powiem, kręcić. Zachęcam was więc do kręcenia kontrolerami. Ale jeszcze zanim przejdziemy do następnej gry, to powiedz może pokrótce o prawie audiowizualnej. Podczas ładowania gry po prostu jest zawsze taka sama muzyczka. Rozwala mnie to. Normalnie można przyspać na ładowaniu. No ale nie będę już tam. Przy zdobywaniu medali też jest taka sama muzeczka, no ale to wiadomo, niech już tam im będzie i fajna rzecz, co mnie no, zaskoczyłam, tak troszeczkę, bo na początku powiedziałem, że mnie nic nie zaskoczyło, no ale dobra, to mnie zaskoczyło trochę. I można dokupywać e, piosenki z mm, gier Nintendo i Segi. Znaczy, za, punkty, za, punkty zdobyte w, za punkty zdobyte w grze. Tak, za medale, które tam się przeliczałem na punkty, jakieś za rekordy też. Tak samo, to nie, nie powiem szczerze, że je, nawet dwóch piosenek nie słyszałem, które można było tam kupić w sklepie. Ale nie oznacza to, że zmienia się muzyczka w menu. Nie, bo muzyczka w menu jest cały czas taka sama, twardo. Można tylko słuchać po wejściu do sklepu muzycznego tych piosenek, które kupiłeś. Aha, to, no to... to jak nie masz to robić, to możesz włączyć Mario nie. i Sonic, żeby sobie posłuchać pioseneczek. Wiadomo. Niezbyt, niezbyt rozważne rozwiązanie. Yy, no to jeszcze nam została oprawa graficzna. Powiedziałeś, że uszy bolą od słuchania muzyki, a jak jest z oczami. No nie wyróżnia się niczym specjalnym. Grafika podobna do Mario Karta. Po prostu. Bardzo normalna grafika jak na Wii. O, tak. No to żeby zamknąć klamrą ten temat. Yy, czekamy na ocenę. Powiem szczerze, że ciężko będzie, bo nie wiem, czy jestem aż tak zrażony do tej gry, no ale 6,5 na 10. Może to będzie dobra ocena. No ja szczerze że nie spodziewałem się po tym, co zobaczyłem na filmikach. Nie spodziewałem się lepszej oceny, ale jak jest naprawdę, to pewnie dopiero przekonacie się. Grając e, sami w e, Mario i Sonika właśnie. No to teraz przechodzimy do Call of Duty World at War i o tej grze opowie nam Łukasz, który jak na razie nie powiedział prawie nic i mamy nadzieję, że trochę się rozgręci, podobnie jak Szenmuch. No mam drobne problemy z techniczne, ale na razie wszystko w miarę w porządku. No, Call of Duty to Call of Duty to jest w Na, na fali popularności Modern Warfare 2, powiemy no, o World at War. Może warto się zainteresować. Tak, y, przede wszystkim online. To, to jest największy atut tej gry. I, y, głównie Call of Duty kupuje się właśnie dla tego trybu. To jest to dwóch, chyba dwóch strzelanek online na Więc warto z tego względu się m, przyjrzeć tej grze. Sam tryb no, online. Praktycznie nie różni się od trybów online z world out world na pozostałych konsolach. Tylko mamy no, mniej mniejszą ilość graczy to na niestety możemy tylko właśnie grać. Więc... Tylko albo i aż, no, aż, aż to no, mapy nie są zbyt duże, więc aż tak. Ale obciążeń, obciążeń jeśli chodzi o serwery i opóźnienia nie ma z tego powodu, tak? nie, nie ma nic. Jest, jest, nie wszystko ładnie, rzadko kiedyś się dragi ale jak już się zdarzałem, to już na poważnie. Czasami jest tak, że można stracić strzelając z jednego kołysia. I jemu się oczywiście nic nie dzieje. Jak ktoś, ktoś tam inny może zdjąć jednym strzałem to trochę wkurza. Ja ale to jak technika. Jak na realiach i reali to całkiem się to się prezentuje z tego, co powiedziałeś. Tak, to z Program nie wygląda jak na no OI. duża środowiskowa wie, kampania, no i ten polem rozbudowany. Niestety brakuje mojego do dodatnego trybu Skull of Duty, czyli Siege and Destroy. Na szczęście w Modern Warfare Reflex już jest. A o ale tej grze op... pewnie też wam mnie długo powiem, tak po marginesie. No, ale o Modern Warfare powiemy w przyszłości. Sam World of tak, graficznie naprawdę jest dobrze, gra wygląda tak samo jak na Xboxie i PlayStation 3, a tylko gorzej. Wszystko to samo, tylko w gorszej jakości, więc tu, tutaj naprawdę Trojak się postarało i pokazało, że Wii potrafi naprawdę wycisnąć dużo. I tu powiem tak, to no może nie będzie to miłe dla fanów Infinity World, ale deweloper genialnego Madden Warfare, y nie wierzył, że Wii potrafi pociągnąć taką grę, jak właśnie ten Call of Duty 4 czy World of War a o pokazało, że się da, po prostu trzeba chcieć i to jest największa bolączka deweloperów gier na Wii, że po prostu nie chcą wycisnąć z konsoli ostatnich soków. No, tak taka jest niestety szara, szara rzeczywistość na, na tak. naszej konsoli. No ale wszystko idzie w, w, w dobrym kierunku. Mam no, nadzieję, no, tak, że tak z modem ośrodku w na gra, ale no, to na początek. No jeśli chodzi w ogóle o serię Call of Duty to ym, to, jest, to jest dobra seria nawet na Wii. I tutaj w tym przypadku nie istnieje, nie, nie istnieje ryzyko, że nawet jeżeli gra się słabo sprzeda to yy, to ona raczej będzie wydawana, bo jak wiemy yy, na Wii jest stworzona wersja, e, równocześnie z tą na PlayStation 3, Xbox 360 i pesety, a tamte wersje się e, oczywiście zawsze sprzedają, więc tutaj raczej nie ma ryzyka e, i mamy pewność prawie, że, e, że będziemy dostawać e, regularnie nowe Call of Duty, aby były e, jak najlepsze. Tak, Activision kiedyś się wpalił że World of, World of War na Wii sprzedało się powiem, chyba milionie egzemplarzy, z czego pół miliona o, to bardzo, bardzo dobre. grało online, więc to widać, że raczej by chcieli takiej gry. To aż no, dziwne, to, że, że seria jest aż tak popularna na, na Wii. Tak, bo to w sposób, kto, kto nie lubi sobie postrzegać. To jest no. ta siła Call of Duty. No tak, no. tylko w co inni mają, w jakie inne strzelanki ludzie na Wii mają grać. Medal of Honor, albo to, to ewentualnie to The Conduit. No dwie gry, to ja cię proszę. No ale też jest taka prawda, że na rynku online e, na Wii jest bardzo mała konkurencyjność, zwłaszcza na rynku strzelanek. Ale na no, pozostałych jest dużo no, no, strzelanek, ale w jest popularne. Jest no zresztą, zresztą online zawsze stanowił najmocniejszą część każdej części Call of Duty i tak jest właśnie w tym przypadku. Tak, no ja na przykład nie ukończyłem nie kampanii World of War. Ten sam tam tu mam bo jakiś czas wygra. Trochę przejdę, ale zawsze przechodzę do online, bo to jest jednak największy atut. Jeszcze o czymś powinniśmy powiedzieć, jeśli chodzi o Call of Duty, może y, oprawa dźwiękowa. Oprawa dźwiękowa? Tak, prawie na zakończenie. No to jest gra wojenna, więc. Dźwięki są dobre. Broń, odgłosy broni od głosy dół są do, do odwzorowane. Tak, w każdym razie tak mi się wydaje, bo na wojnie dawno nie byłem. <śmiech> Jeszcze na drugiej. Ja nawet drugiej. nigdy nie byłem. Tak, no. A ogólnie tak, włosyki, no. Tak też i czasami tam pojawiają, to pasują do klimatu gry. To, to, to nie jest info nie ma co chciałem. Czyli nie wiadomo nie. Jakich, Ale ogólnie, ogólnie udziękowanie jest dobre. Nie radzi nie ra, nie uszu taka w przypadku Mario i Sonika. Mario i Sonika nie To jest inna klasa gry. nie gra wydawała. Z okazji jakichś zawodu sportowego jest uporzona seria. No to yy, zostało nam podsumowanie. Yy, tak jak poprzednio, najważniejsze plusy, minusy i ocena. Najważniejsze plusy to jest tak. Online. Widowiskowa kampania, której nie ukończyłeś. Nie ukończyłem, ale jest widowiskowa. Zapewniamy <śmiany co> Was. Do widoców, to co do widocznych, to przede wszystkim mała liczba osób online. No i troszeczkę boli brak możliwości ściągania dla osób z internetu. Ale to, to wszystko zależy od Nintendo, kiedy w rozruszają tą usługę DLC na no dystrybucja elektroniczna to jest już w ogóle inna kwestia, może ją kiedyś poruszymy na podcaście. Teraz nie będziemy się tym zajmować i przejdziemy do wystawienia oceny Call of Duty. Co dostaje od Łukasza World at War? Call of Duty World at War dostaje ode mnie 7 dziewiątkę, skali. Czyli poziom podobny jak w przypadku Nisul. Spida chociaż ja tutaj raczej osobiście, jeżeli ją wybierać na podstawie tego, co widziałem na filmikach i na podstawie moich osobistych wrażeń, chociaż obie gry nie grałem, to bardziej skłaniałbym się w przypadku Call of Duty. Uuuu, eee... nie. nie lubię cię! <gry> eee... Ja nic nie odpowiem, powiedzmy, że to ignoruję eee... i oddam głos eee... Shenmu, który... Mm powie nam o Brutal Legend, czyli o grze zupełnie niezwiązanej z Wii, ale tak jak poprzednio e, mówiliśmy, będziemy się starali trochę odchodzić od tematu samego Wii i dlatego też zaprosiliśmy po raz kolejny Shenmue i mm, no właśnie, powiedz nam coś o Brutal Legend. Hmm, brutal Legend, no cóż, no ciężko coś dobrego na ten temat powiedzieć, na temat tej gry, oczekiwania były ogromne. Po tych, a po tych zapowiedziach wszystkich szumnych otwarty, miał być otwarty świat i jest 64 km2 ale co się okazało jest naprawdę do bani i nie chce się go zwiedzać, także ja się zawiodłem na, na, na, ten, na temat tygry. mam takie zdanie, że to jest akiszka i pomyłka roku ja no, może, cztery... może przepraszam, że ci przerywam znowu no. ale takie pytanie podstawowe, grałeś w wersję demo? Grałem w wersję demo, byłem bardzo zachęcony i powiem, że wersja demo przedstawia w ogóle sam... Po, o no tego... właśnie, chciałem o to spytać, że podobno głosy są takie, że wersja demo jest zupełnie czymś innym od wersji e, pełnej. Tak, bo wersja demo w ogóle nie oddaje charakteru gry, to jest w ogóle wycinek, najlepsza akcja, począt, a, a, a powiem tak, no jak ktoś chce zagrać Abuta Legend, niech sobie ściągnie demo i zagram. <grym>, bo gdy <grym>, się nie opłaca na to, <grym>, to, nie słuchajcie to go. Jest, jest najlepszy i, i zdania nie, nie zmienię. Potem dodali jakieś elementy RTS, czyli strategii, które są zupełnie niepotrzebne. Jest prowadzony taki chaos na ekranie, że nie wiadomo, nie wiadomo co, gdzie, kiedy i po co. Dodatkowo wiemy, jak ich przy, przy, przy pomocy apada steruje się w SDS-ach, to jest w ogóle pomyłka. Dorzucone to do na siłę. Już lepiej gdyby zostawili samą akcję, samą przygodę i, i pociągnęli to przez, nie wiem, przez pięć godzin, a, a no, skopali tą grę, no nie mogę. No, no. Team Schreiber czasami ma dziwne pomysły, przyznajmy to nie zawsze mi się udaje. No tak, wszyscy mu, mu zaufali i myśleli, że to będzie do Bagdadu, ale no nie wiem, no ogólnie tak, no, no może jakieś plusy. A, no a jeszcze, yy, jaki to jest w ogóle gatunek gry? <śmiech> <śmiech> Teraz cię zagiłem. <śmiech> tak, to jest pomieszane z poplątanym, To jest trochę przygody, trochę akcji, trochę gry muzycznej, trochę ets a trochę wyścigów, naprawdę to jest pomieszane z poplątanym. Jaką w ogóle rolę gra y, gitara, którą dzierży główny bohater? No yy, to, jeszcze... to w, końcu, w końcu jest gra o, o roku. Czyli no, o muzyce. Bardziej heavy metal, no, bym powiedział. Yy, gitara. No, gitara pełni rolę. Na przykład można za pomocą jej jest posta minigierka, która służy do przywoływania z, o samochodu, można sobie konstruować. Znaczy no, nie konstruować. Gramy w prosty kawałek, ale w, w, w gitarze Hero musimy w odpowiednim momencie wcisnąć o i gdy to dobrze zrobimy pojawia nam się na ekranie samochodzik, którym możemy jeździć po tym Ura. świecie. Co tam jeszcze? Hmm. Jeszcze nie, już zatrzymajmy się. To fajny też samochodzik? Tak no i... właśnie, bo, bo słyszałem, że elementy są, ścigałkowe są też tak, dosyć, dosyć średniowe. Powiem szczerze, że elementy ścigankowe są na pewno fajne i na pewno jest jeden z lepszych elementów. Więc samochodzik jest bardzo fajny, można go ulepszać, dokupować różne bronie, wytrzymałość itp. Itd. Więc na nie wiem co się ludzie czepiają tego, model jazdy całkiem całkiem wznośny, tylko trochę samochód nosi przy zakrętach, ale to da się opanować podobnie jak PUBG 4 było. Więc trochę jeszcze pogra i, i można leźć dalej. Czyli rozumiem, że jak tą gitarą można przywoływać, te jakieś samochodziki czy coś to tam, to nie można atakować ludzi, że na przykład lecisz z gitarą i co? To, to, to, to, to Nie no, model, nie, to, nie jest lep to, lep to nie jest Leopard 2. Nie, no też są te spe specjalne ataki przy pomocy gitary, ale to jest, się wykonuje jednym przyciskiem i nie są tak roz rozbudowane. Oczywiście potem się uczy nowych, ale yy, ja wolałem uderzyć o stopora, niż się bawić w tą gitarę, naprawdę. A chyba, że wymusza gra to, żeby tam zagrać w jakiś hardkorowy numer, wtedy spada aż żelandol na, na, na przeciwnika, to wtedy się można tym pobawić, ale na otwartej przestrzeni to nie ma co grać. Tutaj realizm? Tutaj no. się jeszcze chcę skupić, bo tak narzekam, narzekam, a naprawdę gra ma fantastyczną ścieżkę dźwiękową, dźwiękową na, dla której naprawdę warto No warto tą grę nabyć. No, ale to, no to, jest, to też zależy od wodowań, nie, oczywiście, bo no nie tak, tak, każdy zrobi ale... ten gatunek muzyki. Mhm, ale takie na przykład kapele jak Motorhead, Kiss czy Ozzy Osbourne naprawdę... A gra no się mi, świetnie. Zachęcająco rzeczywiście. No, gra się tych świetnie i naprawdę, e, jeśli pojawi się u nas w sklepach ścieżka dźwiękowa z tej gry, to na pewno będę pierwszym klientem, bo, bo jest fantastyczna. E, cóż, no, grafika jest w miarę dobra. Grafika, co tu jeszcze można. No dobra, A jeszcze e, w tym misji gatunkowym, czy da się wyróżnić jakiś e, jeden główny gatunek, który przeważa przez większą część rozgrywki, czy to jest tak zupełnie, totalnie pomieszane i nie wiadomo zupełnie o co chodzi. Z tego co słyszałem... Masz wrażenie, jakbyś grał, jakbyś przekładał to chwilę płytę w swojej konsoli i zmieniał grę? Z tego co słyszałem, tak gra początkowo miała być właśnie RTSM i chyba te elementy przeważają. Ku mojemu ubolewaniu, bo są najsłabiej zrealizowane po tym demie spodziewałem się, że to będzie akcja no nawet trochę liniowa, ale żeby była akcja, Tutaj nudy, nudy, nudy, nudy, a wykonuje się właśnie questy, jest gra wygląda tak, wykonuje się, idziemy do, do jakiegoś człowieka, on nam zleca zadanie, jedziemy, a osiadamy samochodzik, jedziemy, wykonujemy misję, wracamy do niego, on nam coś tam co daje, i jedziemy do kolejnego. I tak przez całą grę. No, Czyli no, ma no to sakera. mamy MMO typu, prawie. Typowy sandbox, tak? Tak, tak. To jest typowy sandbox, naprawdę. No nie mój ulubiony gatunek gier, ale myślałem, spodziewałem się czegoś innego. A jak sprawdzają się jeszcze takie pytanko, elementy strategiczne, a dokładnie mam na myśli tutaj dowodzenie drużynom. Dowodzenie z drużyną jest tak chaotyczne, że przyznam szczerze, że nie zgłębiałem się w nim, tylko powiedziałem na hama i rozwalałem wszystkich. To wygląda tak, że na krzyżaku mamy podstawowe funkcje, jak przywołanie swojej drużyny, zmuszenie jej do ataku, czy tam skoncentrowanie się do, na aktualnych celach. Nie jest to specjalnie wymagające, ale... nie jest to specjalnie wymagające, ale no, wkurza, bo jest jeden wielki chaos. Tych przeciwników pojawia się pełno, i nie wiadomo momentami o co chodzi, jak, co, gdzie, kogo zaatakować. Momentami jeszcze można robić swoje jednostki, to z tym, że robią się one tylko pod sceną, którą stawiamy. Bo element tercyzowy, tak sobie słyszałem, polega na tym, że mamy dwie bazy, które są scenami i my jesteśmy, my wychodzimy z tej jednej bazy i mamy za zadanie przejąć yy, drugą scenę, tak? Dokładnie tak, tylko jak podejdziemy pod tą drugą scenę, to musimy się cofnąć potem pod swoją scenę, żeby wziąć swoich nowych ludzi. <laughs> Mówię, to jest tak bezcytomnie zrealizowane, że naprawdę nie wiem, no nie wiem. To popsuło całą po prostu tą grę. I kto A ja mówi, miał... że Speed jest nierealistyczny? No, <laughs> chciałbym poznać. <laughs> jak... Jakbyś miał już podsumować Brutal Legend. To też to, co cię najbardziej zadowoliło, to, co cię najbardziej zadziwiło, i to, co cię to, to, co ci się nie spodobało. Znaczy tak. No i plus to na pewno muzy a muzyka, na, całkiem fajna graf a grafika, i to w sumie tyle. No no i teraz za tym samochodzikiem też padłem, no. Ale w... I tuningowanie samochodzików. <laughs> tak. Wszystkie pozostałe elementy są oskiczone i jeśli miałbym wystawić jakąś ocenę to, to to typowy średniak czyli 5 na 10. No dla mnie osobiście to jest trochę zaskoczenie. No. Ale... Dla, dla, dla mnie zaskoczenie też. Zaskoczenie chyba roku. Ja negatywno. się więcej po tej grze. Myślałem, że o, będzie super, ale... No, Zaskoczenie i rozczarowanie roku, to, to na pewno. Tak gra miała być hitem i rozczarowała po, a, a po całości. Ale hmm, chyba jednak polecić komuś można. No dla fanów muzyki heavy metalowej, metalowej na, na, na pewno, oni tam znajdą coś dla siebie. O, o szczególnie styl wszystkich harry, jak, jak jakieś o, o i krzyże. A co to się kojarzy właśnie z tym, o, z tym lutem i, Ze śmiercią. i z tą, tą muzyką. <grym> tak. I polecamy jeszcze wszystkim fanom dziwnych gier, Tima Schaeffera, a, a pozostając przy klimatach Xboxowych jeszcze, bo Shen wnioskuje, z tego, co mówił, grał na Xboxie. Nie, to... nie, nie, ja na PS3, nie? ja jestem fan PS3, wypraszam sobie Xboxa. No to, no to przepraszam. To zaraz, żeby zrównoważyć, żebyśmy mieli parytet w, na pod, podczas podcastu, to e, powiem jeszcze wam króciutko o. GTA The Ballet of Gaitoni, czyli drugim de, w dodatku DLC do e, czwartej odsłony Grand, Grand Heft Auto. Gra wyszła niedawno, tylko na Xbox 360 i e, choć pomimo tego, że ja e, nie byłem zwolennikiem tego, to bardzo chciał podzielić się z Wami wrażeniami na temat tej gry i dlatego właśnie teraz to zrobi. No może nie tyle z z samej gry, tylko no, może o grze, ale. Chcieliśmy też poruszyć kwestię kwestii, tak, bo... serii Grand Theft Auto na, na Wii. Tak, GTA 4 z tymi swoimi dwoma dodatkami to gra, którą można spokojnie podobać jako definicję obecnej generacji. Czyli ogromna, ogromna gra, po prostu ogromna mapa. Yy, wiele możliwości. Yy druga fabuła, to i duża wielowątkowa, przede wszystkim te oba dodatki, które wyjaśniają właśnie wątki z, z głównej gry, które nie mogliśmy zrozumieć. Może gdybyś mógł, to zanim przejdziemy do e, kwestii GTA na Wii, powiedz e, nam o samym dodatku The Battle dla tych osób, które, e, które też mają Xbox i ja zastanawiają się nad kupnem, e, co byś mógł im polecić, co odradzić i ogólnie, czy gra jest dobra, czy też e, nie za bardzo. No, przede wszystkim, jeżeli masz GTA 4, to trzeba zagrać w oba dodatki. Zarówno w Delosie, jak i w dwa lata w Wielkiej Bo wyjaśnienia mu no, A sam, sama ballada to przede wszystkim wprowadza. Nie, kluby, skoki na spadochronie. Skoki na spadochronie też. I to naprawdę, wrażenia, to, jak spada w dół są naprawdę niesamowite bardzo ładnie to zrobili. To, co było San Andreas, to jest jak żart po prostu. Przy spadochronach debała to zgadzam. Okay. Tak samo nitro zupełnie inaczej. raz. z tą stroną Nitro, mówiliśmy spokojnie w miarę jechać, a tutaj, włączając nitro, ja się powiem, bałem zbałem, że nie reklamuję Tylko na prostych drogach je uruchamiałem. Ale to jest podcast to Wii, więc trzeba tu poruszyć sprawę Wii. I właśnie, niestety, ale mi brakuje tego typu gen. Więc takich bardziej next-genowych, to znaczy w to, to już Nie. Gen, to Mam praktycznie praktycznie tylko Super Smash Bro który jest taki roz rozbudowany i ma właśnie wiele opcji. Też wspiera bardzo społeczność i możemy mapy wysyłać, pobierać playa, screeny. No to ja może takie pytanie zadam do wszystkich, jak widzicie, serię, może nie tyle serię, co gatunek sandboxów na Wii i co za tym idzie samą sprawę GTA. Jeśli o mnie chodzi, to moim zdaniem tworzenie sandboxów na Wii zupełnie nie ma sensu, bo przede wszystkim dlatego, że Wii jest słabe techn technologicznie. Jeżeli jakaś firma zdecydowała się wydać... Piaskownicze, bo tak to się po polsku nazywa, to myślę, że to by, była, to by był zabieg zupełnie niepotrzebny, bo świat, który musiałby zostać wykreowany, byłby według mnie i to jest chyba prawie, że pewne albo i bardzo mały i ograniczałby się Mówimy, że by, nie, w sprawie może nie otwartego, to musiałby się ograniczać jednak, yy, bo i by tego nie wytrzymało takiego świata, świata rozbudowanego, szczegółowego i dużego, jak w przypadku GTA 4 na przykład. Yy, I odwołując się jeszcze do No More Heroes, w którym podjęta została ta próba stworzenia sandboxa, to chyba wszyscy wiemy, wszyscy, którzy grali w tę grę wiedzą, jak to wyszło i ja powiem szczerze, nie chciałbym tego zobaczyć po raz kolejny. Mam nadzieję, że Snow War Heroes 2 to się zmieni, albo, że jeżeli nie pomieście zupełnie zostanie zostaje wyrzucone z gry i zostanie nam zwykły, może niezwykły, no ale typowa gra TPP skierowana głównie na akcję. A jak to wygląda u was, jeśli chodzi o ewentualną odsłonę Grand w Auto na Oui. No, nie, nie można zapominać o tym, że na no, już mamy Bully, czyli gra też... No tak, jak jest zapomniałem. I podobno do GTA i gram oczywiście w tę jest, jest dobrze. M mogłoby być GTA, ale wiadomo, nie byłaby to tak, taka skala jak GTA 4. Ale jeżeli się chce, to można zrobić. Złatwiazono umarki pokazało pokazało, co trzeba zrobić, żeby zrobić słabą... słabą <grym> No tak, tak można powiedzieć. To jest w porządku, fakt, że ruchu na tak to, no korków to zbyt dużych nie ma. Ale gra jest... Dobrze, działa dobrze. Pamiętajcie, korki, korki są wyznacznikiem, wyznacznikiem, wyznacznikiem jej jakości. To jest najważniejsza zasada, którą powinniśmy wynieść z tego podcastu. <laughs> Ym... Ja jeszcze chciałbym odwołać się do y, przykładu GTA Chinatown Wars, wydanego y, około chyba rok temu na DS-a, którego sytuacja jest podobna no, jak, nie, jak, w przypadku, jak w przypadku Wii. I ta gra pokazała, że jednak można zrobić tyle, że można zrobić y, coś, y, co z początku wydawało się niemożliwe, bo ja nie wierzyłem y, w sukces GTA Shining Wars ale z drugiej strony gra sprzedała się fatalnie no i po jakimś czasie czekaliśmy się konwersji na PSP i ta wersja pewnie się znacznie lepiej sprzeda a posiadacze DS mogą zapomnieć o następnych częściach GTA więc na Wii też jest taka sprawa że Rockstar pewnie by już więcej nieco ryzykował tworząc odsłony właśnie przynaczonej na naszą konsolę Wiesz, stało się no. dokładnie tak samo jak z Mad Worldem. gra bardzo fajna, a sprzedała się nikło. Sprzedaż na ds to oczywiście firastwo, co Nie nie zawiniło. By Więc... No, no to ale też jest... nie oszukujmy się, że target y, na DS-a i now jest zupełnie inny i takie gry jak GTA tam raczej nie mają prawa bytu. Tak, bo... GTS skierowany do hardcore'owych graczy, a ci, najczęściej części, na niestety są, więc to jest takie błędne koło, ale niestety, czania temu, na PSP też przydaje się słabo, nawet słabiej chyba od wersji na a po premierze od razu, więc nie wiem czemu. Ty gra jest skierowana głównie do fanów, a ludzie że gdyż dam, na jakąś fajną grafikę, to raczej, raczej kiedy nie kupią. Ja, jeśli mogę no coś jeszcze dodać, to tak was, łukam, tak was i tak się właśnie mi nachodzi takie, to, że avito wcale nie jest taka słaba konsola. W końcu ona ma porównywalną moc do pierwszego Xboxa. Jak wiemy na pierwszego Xboxa wyszło kilka takich dużych gier. No, no pewnie... tak, ale sprawa jest też taka, że hmm, developerzy za bardzo nie umieją tego wykorzystać. No ale to tak. już sprawa deweloperów. Gdyby się uprzeć to na pewno można by zrobić fajną grę na Xboxie. Nie wiem, wyszedł Old Wars, Astrangers, World chyba czy jak to tam było. Naprawdę fajna gierka. Pamiętam jak się zagrywałem, nie, ma otwarty świat, yy, a super pomysł. I naprawdę to fajnie, a fajnie wyszło, więc gdyby się deweloperzy uparli, to na Wii naprawdę można by było zrobić fajną grę z otwartym światem. Tylko nie wiadomo, czy tak by się sprzedała. I o to, i o to właśnie głównie, o głównie chodzi. To wiadomo, że jest inny rodzaj, inny rynek inni gracze i nie wiadomo jak tak gra by się przyjęła. Myślę, że po tym co nastąpiło po GTA na DS to już nie oni są w stanie zaryzykować. Za no to jak powiedziałem wcześniej no. raczej, raczej znikomy szanse. Hmm, czyli y, temat chyba już wyczerpaliśmy. Poznaliście naszą opinię na ten temat y, i będziemy się powoli żegnać dziękujemy za wysłuchanie oczywiście czekamy na komentarze taki I... długi ten podcast dzisiaj był no wyjątkowo długi mam nadzieję, że zresztą śmiesznie nie zamówiliśmy i żegnamy się ja mówię wam cześć ja mówię do wysłuchania. dobra to teraz ja powiem cześć dobra, nie? dobra. cześć a ja do dobranoc albo do widzenia do następnego razu Maķeta <śpiewa> kunai shi nakitakunai shi waratte tai ka re Maķeta kunai shi nakitakunai shi waratte tai ka re e mpe